E, witam Was serdecznie. Mam na imię Dominika, jestem alkoholiczką. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Starałam się znaleźć takie miejsce, że, gdzie będę miała ciszę i spokój. E, bardzo dziękuję. Super. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło. E, jest to kolejny powód do trzeźwości do, do, do tego, że się, że się nie napiłam. E, jest to dla mnie służba. Sponsorka mi przekazała tak program, że również mam nie odmawiać, jeżeli chodzi o takie właśnie służby, w ogóle o wszystkie służby. Ja sama pełnię służbę na swojej grupie domowej, mam stałą służbę, jestem skarbnikiem. I, i, i staram się brać też inne służby, prowadzić meetingi, meeting online i tak dalej. Więc jakby jestem aktywna we wspólnocie, na co dzień żyję też, żyję też programem, żyję krokami, staram się przynajmniej. Jestem we wspólnocie od ponad roku, natomiast trochę się jeszcze pokiereszowałam po drodze, i tak naprawdę trzeźwa nie jestem długo, bo niecałe 7 miesięcy, ale powiem Wam, że mam wrażenie, że to już lata, dlatego że pierwszy raz w życiu przeżywam to życie tak naprawdę świadomie i mam na nie akceptację dzięki właśnie programowi. Ja jestem typem alkoholika, który musi żyć programem, musi chodzić na meetingi, musi mieć sponsora, musi mieć służbę, to mnie trzyma przy życiu. I odkąd została mi odebrana obsesja picia. No to wiem że, że nie alkohol jest moim problemem. E, powiem kilka słów jeszcze o sobie, zanim przejdę do tego kroku drugiego. E, ja jestem z rodziny, która z pokolenia na pokolenie był alkohol. Głównie mężczyźni pili, myślę, że większość z nich była alkoholikami. Mój dziadek, pradziadek. Dziadek zginął też też po, po pijanemu, w tragicznym wypadku. Mój tata, gdy miałam 9 lat, został śmiertelnie potrącony przez samochód i był wtedy około 2 tygodni trzeźwy. Wcześniej przez 3 lata, przez 3 lata pił. A jego brat też, też umarł parę lat temu w konsekwencji nadużywania alkoholu. Ale o tym moim tacie chciałam powiedzieć, bo miałam wtedy 9 lat i kiedy dowiedziałam się, że on nie żyje, to w tym całym zamieszaniu i zgiełku tej tragedii, która się wydarzyła w moim domu, ja zamknęłam się w pokoju, wyjęłam z szafy jego rzeczy. Zaczęłam tulić swetry, kołysać się jak, jak sierota i powiedziałam, Boże, co Ty mi zrobiłeś, teraz już będę zupełnie sama. Tak też się czułam, bo byłam jego oczkiem w głowie, byłam ulubienicą, ulubienicą taty. Mama bardziej była zżyta z bratem i ja tak sobie wtedy... Myśliłam, że ja już jestem sama i tak sobie szłam przez to życie właśnie bardzo samotnie. I od samego początku miałam właśnie to poczucie, że do nikogo nie pasuje, do żadnej grupy. Nigdy nie miałam jednej takiej przyjaciółki od serca, zawsze byłam ta trzecia. Wiem teraz, że też stawiałam taki mur, że ja nie wierzyłam, w, że to jest szczere, nie wierzyłam, że gdzieś pasuje. Myślałam, że ludzie udają. Powierzchownie byłam... Byłam trochę skryta, ale powierzchownie uśmiechnięta. No a w środku był dramat. Kiedy byłam jeszcze dzieckiem, to, to właśnie mówiono mi w domu, że dlaczego w ogóle nie powinnam się urodzić w jakiejś arystokratycznej rodzinie, nic mi nie pasuje, wiesz, jestem niezadowolona. Ja nie wiedziałam, dlaczego tak się czuję. I tak sobie szłam przez to życie szukając tego kogoś kto będzie tak o mnie dbał, dla kogo będę księżniczką, wchodziłam w różne relacje, związki, bardzo szybko wyszłam za mąż, urodziłam dziecko, rozwiodłam się, znowu kolejny związek, dziecko, no i ci faceci w ogóle nie spełniali moich oczekiwań, w ogóle życie nie spełniało moich oczekiwań, ja życie traktowałam jako taką udrękę i zmartwienia. Czasem było ok, ale na ogół były liczne tragedie e, i problemy, a jak nie było problemów, to zawsze sobie coś znalazłam. E, e, ja zaczęłam pić dosyć późno. Piłam jako nastolatka i tak jak słyszę bardzo często, e, że, że alkoholicy gdzieś tam w wieku nastoletnim napili się ten pierwszy łyk alkoholu i, i poczuli, że to jest to. Ja tego nie miałam. Ja nawet po alkoholu byłam tak średnio, średnio zadowolona i otwarta. W wieku, I pomimo tego, że, że no bywało mi ciężko, byłam samotną matką na przykład, to alkohol był od czasu do czasu. Natomiast myślę, że byłam osobą, bywałam bardzo szalona, miałam w sobie bardzo dużo sprzecznych emocji, byłam bardzo pedantyczna, dążyłam za wszelką cenę do perfekcjonizmu, chciałam być najlepszą matką, najlepszym pracownikiem i tak jak mówiłam wcześniej, cały czas byłam nakręcona na to, żeby, że, że jestem niewystarczająco dobra, że wszystko musi być idealnie, że zawsze jest jakiś problem i żyłam w takim wiecznym napięciu. Mając 30, 30 kilka lat zauważyłam, że zdarza mi się pić bardzo niebezpiecznie. Gdzieś na przykład byłam na imprezie firmowej, urwał mi się film, a, a to był dla mnie szok, no bo chciałam dbać o swój wizerunek i zauważyłam, że to się zdarza coraz częściej. Ale chodziłam, wychodziłam dość rzadko, więc no nie przeszkadzało mi aż tak to bardzo. Potem poznałam jak obecnego męża, z którym bardzo często gdzieś wychodziliśmy, jedliśmy kolację, piliśmy wino i zaczęłam więcej popijać. Wzięliśmy ślub, urodziło nam się dziecko i teoretycznie miałam wszystko, o czym zawsze marzyłam, do czego dążyłam. No, ale nie miałam akceptacji na to, jaki jest mój mąż na to, jak jest w pracy, na to, jak jest moja rodzina. E, miało być po mojemu, nie było. Cały czas wywoływałam konflikty, e, byłam nerwowa, niespokojna. E, byłam jak takie tornado, w, w, opisane w Wielkiej księ Księdze. Jak się pojawiałam, to po prostu niszczyłam po kolei wszystko i wszystkich. E, I nie rozumiałam kompletnie, o co mi chodzi. Ja przez większość życia myślałam, że ja jestem po prostu szalona, wariatka, nie wiem, choroba psychiczna, coś mi dolega nie wiem co, nie wiem co i, i, i dlaczego ja nie potrafię tym życiem się cieszyć. Pamiętam, że powiedziałam kiedyś, Boże proszę Cię, zrób coś, ześlij ze, na mnie jakąś chorobę, nie wiem co chcesz, tak żebym z tego wyszła, ale żebym ja e, poczuła, że chcę żyć, żebym ja zaczęła to życie kochać, bo cały czas jestem nieszczęśliwa, niezadowolona, cały czas jest wszystko źle i cierpię, po prostu bardzo cierpię. E, I. Przyszedł taki moment, że moja córka miała ponad rok, wróciła, poszła do żłobka, ja zmieniłam pracę i po jakimś roku takiej intensywnej pracy, gdzie, gdzie dawałam sobie wszystko, pamiętam jak miałam bardzo stresujący tydzień, cały czas żyłam w napięciu i wracając z pracy kupiłam sobie wino i napiłam się tego wina i to był ten moment, kiedy poczułam ulgę. Przypomniała mi o tym w ogóle dopiero moja sponsorka, bo zapytała się mnie o taki moment. I tak, to był ten moment. I od tego czasu ten alkohol zaczął się pojawiać w moim życiu coraz częściej. No i po jakimś czasie już przez jakieś dwa lata piłam bardzo niebezpiecznie, a po dwóch latach piłam codziennie. Była pandemia, w pracy mi się posypało, więc wszystko działało na moją korzyść. Zaczęłam pić także rano, po kryjomu, chować alkohol. Wpadałam takie ciągi, ja piłam codziennie, ale były takie ciągi, kiedy piłam bardzo, bardzo dużo i po 5 dniach chciałam umrzeć. Błagałam mojego męża, żeby coś zrobił, że nie chcę już tak żyć. Mam kuzyna, który jest alkoholikiem, trzeźwym alkoholikiem od kilku lat i on mi cały czas mówił, że jestem alkoholiczką, że powinnam iść do AA, że powinnam coś z tym zrobić. Oczywiście uważałam, że ja piję tak krótko, więc mnie to nie dotyczy, on pił 25 lat ale przyszedł moment, kiedy, kiedy nie miałam już siły. E, wylądowałam w szpitalu psychiatrycznym po tabletkach, e, wyszłam z tego szpitala, poszłam na pierwszy meeting. E, zapisałam się na terapię, e, ale jeszcze, jeszcze próbowałam e, kontrolować to picie. E, gdzieś od czasu do czasu się napiłam i byłam z siebie dumna, że, że przecież nie chleję, nie piję codziennie. E, oczywiście po jakimś czasie zapiłam, Potem przez miesiąc byłam trzeźwa i po tym miesiącu e, zdarzyły się w moim życiu najgorsze dwa tygodnie. E, wpadłam w taką histerię, e, taki płacz, że nie umiem żyć, przecież nie piję, nie umiem żyć. E, powiedziałam do mojego męża nawet, że jeżeli tak ma wyglądać moje trzeźwe życie, to ja po prostu chcę umrzeć. Nie chcę tak żyć mam wszystko, nie piję, ja nie umiem żyć i poszukałam wtedy, zaczęłam szukać wtedy sponsorki, bo wiedziałam właśnie z AA, że, że, że jest program, że ci ludzie są zadowoleni, uśmiechnięci i ja też tak chcę. Był taki wieczór, zaraz właśnie przed tym jak znalazłam tą sponsorkę, kiedy kolejny raz kolejny raz wywołałam konflikt w mojej rodzinie, płakałam, mój mąż się do mnie nie odzywał. Już w tej bezradności uklękłam i zaczęłam się modlić, Boże proszę Cię, albo zrób coś, albo zabierz, zabierz mnie, albo zabierz to ode mnie, bo nie chcę już żyć. Zaczęłam wtedy szukać jakichś modlitw AA, Modlitwa pogodę ducha, modliłam się i płakałam i wiecie, ja czułam się wtedy tak, jakbym miała taki plecak wypełniony kamieniami i w tym plecaku były te wszystkie moje troski, zmartwienia, cierpienie, ból I ja nie mogę się wyprostować, bo jak się wyprostuję, to ja zaraz się po prostu udławię tym cierpieniem. I pamiętam, że tak klęczałam i się modliłam do Boga, nie wiem jakiego Boga do kogoś, po prostu, bo już nie wiedziałam, co mam robić. I zaczęłam czytać właśnie i gdzieś, gdzieś zaczęłam, bo ja wcześniej czytałam kilka razy wielką księgę, ale kompletnie jej nie pojmowałam. I zaczęłam czytać o tej wielkiej księdze. I w pewnym momencie usiadłam i otworzyłam wielką księgę na dowolnej stronie i zaczęłam ją rozumieć. I e, ja namacalnie poczułam, jak jest mi lżej. Po prostu było mi lżej, jakby duża część tego ciężaru została mi zdjęta, zabrana. Ja teraz myślę, że wtedy też dostałam taką łaskę, że mój umysł się otworzył na wspólnotę. Znalazłam sponsorkę, która oczywiście zapytała się mnie, czy jestem gotowa zrobić wszystko. Ja byłam skłonna zrobić wszystko, bo nie miałam tak naprawdę wyboru. Wiedziałam, że już nie chcę pić, a, a chciałam być szczęśliwa, tak jak te inne alkoholiczki, jak ci inni alkoholicy. E, i, e, ja wtedy zrobiłam ten pierwszy krok, e, przyznałam tą bezsilność wobec tej choroby, ale nie obyło się bez tego, że ten krok po trzech miesiącach musiałam zrobić jeszcze raz, e, a mianowicie po trzech miesiącach zapiłam i Wtedy stało się coś przełomowego dla mnie. Po prostu wtedy tak naprawdę uznałam swoją bezsilność wobec alkoholu i wtedy myślę, że tak naprawdę zaczęłam robić program. Bo wtedy sięgnąłam po alkohol i piłam przez dwa dni i wiem, że piłabym dalej, ale miałam wspólnotę, nie miałam już komfortu picia. Zadzwoniłam do sponsorki i zaczęłam wtedy pracować. Pracować tak naprawdę na 150%. Słuchałam mojej sponsorki, słucham jej wszystkich sugestii. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek. Może przywrócić nam poczytalność. Tak jak mówiłam, ja myślałam przez większość mojego życia, że jestem wariatką, jestem szalona. I nagle się okazało, że jestem alkoholiczką. Poczułam pewnego rodzaju ulgę, bo wiedziałam już co mi jest. I ktoś mi powiedział, że jest rozwiązanie. Dostanę narzędzie I mogę je wykorzystać i być trzeźwa. Obiecałam wtedy, że będę szczera z moją sponsorką, będę jej słuchać, będę słuchać jej sugestii, będę robić, co ta kobieta, która nie pije od tylu lat mi mówi, bo to jest moja jedyna nadzieja. Ona się mnie wtedy zapytała o siłę wyższą. Czy ja wierzę w Boga? Ja powiedziałam, że ja nie wiem, czy ja wierzę w Boga, bo ja jestem wychowana w wierze katolickiej, gdzie Bóg był zawsze karający, a gdzie w Kościele było smutno, E, cierpienie i ja takiego, taki, takiego Boga to ja nie chcę. Ona mi powiedziała, że tak naprawdę mogę sobie sama wymyślić koncepcję swojego Boga e, i to może być moja siła wyższa, jakkolwiek ją pojmuję. Ja do tej pory nie wiem jak wygląda moja siła wyższa, ona nie ma dla mnie twarzy, nie jest to Jezus Chrystus. Ale ja wiem, że to jest coś silniejszego ode mnie. Wtedy, kiedy ja tak płakałam i modliłam się i poczułam, jak coś, ktoś zabiera ten ciężar ode mnie, ja uwierzyłam, że jest coś silniejszego ode mnie. Myślę, że uwierzyłam dlatego, że ja się na to otworzyłam i poprosiłam o pomoc. E, I dostałam taką łaskę. E, jak chwyciłam się tej siły wyższej za nogi, po prostu. Jak mi sponsorka powiedziała, że ktoś taki jest, i ja. Mogę temu, komuś powierzać, oddawać i ta siła wyższa będzie mnie kochać. E, taką, jaką jestem, bez względu na wszystko, bez względu na moje wady, e, będę dla niej wystarczająco dobra, to, to mnie się zrobiło ciepło na sercu. Ja w końcu nie będę samotna. Po prostu mam kogoś, e, kto się mną zaopiekuje, ale ja muszę mu na to pozwalać i na dzień dzisiejszy zdarza mi się, że jestem dalej od mojej siły wyższej, ale robię te proste rzeczy i wracam na właściwe tory. W piątek miałam taką sytuację, że było mi dosyć ciężko, trudno. Napisałam do mojej sponsorki, że, że jest mi ciężko i żebyśmy pogadały w sobotę dłużej. I ona mi napisała to, o czym ja pomyślałam, że jak myślisz nad czymś długo, na co nie masz wpływu, co nie zależy od ciebie, to zastanów się, co jest pomiędzy Tobą a Bogiem? Eee, ja zawsze się wtedy zastanawiam. I wtedy przypomniałam sobie, że mam tą spikarkę dzisiaj i e, że wrócę do kroku drugiego. Otworzyłam wielką księgę, zaczęłam czytać właśnie ten krok drugi, e, co z moją sponsorką podkreślałyśmy. I, I zrobiło mi się dobrze. Ja przypomniałam sobie, że nie jestem sama, że ja to mogę oddać, że mm, jestem wystarczająco dobra, bo to właśnie moje złe samopoczucie z tego, z tego wychodziło, tak, że, że przed, lęk przed tym, że jestem niewystarczająco dobra, że dla kogoś nie jestem ważna, lęk przed odrzuceniem. I ja wtedy wracam na właściwe tory i zaczynam robić, staram się robić codziennie wszystkie sugestie te proste sugestie, które narzuciła mi moja sponsorka. I tak naprawdę to moja sponsorka może nie była dla mnie siłą wyższą na początku, ale ona była taką, takim pośrednikiem pomiędzy mną a moją siłą wyższą. Ona mi mówiła, sugeruję Ci, żebyś zrobiła to i to. Takie jest moje doświadczenie. I ja mówiłam, ok, ja to robiłam. Czasami wbrew sobie. Ostatnio mi powiedziała, że niektórzy ludzie, którzy nie wierzą w Boga, nie wierzą w siłę wyższą pytają, co mamy zrobić, że jak się modlić, nie? Jak, jak powierzać? Udawaj, że to jest i ja czasami też tak robię, nie? Udaję, nie wiem czy udaję, robię to trochę na siłę, ale jak widzę, że to działa, to ja zaczynam to czuć w sercu, zaczynam w to wierzyć. Teraz nie mam wątpliwości, że jest siła wyższa do tego, że w moim życiu zaczęły się działać liczne cuda, które to potwierdzają. Zdarzyło mi się masę sytuacji, kiedy ja po prostu powiedziałam Boże, ja nie wiem co mam zrobić, Ty się tym zajmij. A wróciłam do domu, wieczorem mi się okazało, że tej sprawy w ogóle już nie ma. Ona się rozwiązała bez mojego udziału. I wiem, że to siła wyższa mój Bóg to pokierował, załatwił. Nie ja, nie ktoś inny. Ja teraz nie opieram się na, na sile ludzkiej. Jest w Wielkiej Księdze napisane, że dopóki będziemy opierać się na sile ludzkiej, dopóki będziemy, będzie dla nas mąż, żona, partner, partnerka Bogiem, nie będziemy trzeźwiać, na pewno nie emocjonalnie. I ja, czasami, czasami ludzie są moim Bogiem. Człowiek, na którego jestem zła, przez którego jestem rozczarowana, przez którego się źle czuję ale ja wtedy właśnie rozmawiam z innymi alkoholiczkami rozmawiam z moją sponsorką przypominam sobie, że ja mam przecież swojego Boga i ja muszę Jemu zaufać i powierzyć bo ludzie, ja nie mam na to wpływu co oni powiedzą, co oni zrobią co oni o mnie pomyślą w ogóle nie mam na to wpływu i co jest najfajniejsze w wielu sytuacjach to nie jest w ogóle moja sprawa to też było dla mnie takie odkrycie że coś, nie mam na coś wpływu coś nie jest moją sprawą wow, przecież całe życie musiałam mieć na wszystko wpływ i, e, i wszystko było moją sprawą. E, w moim życiu e, nie było w ogóle duchowości. E, była religia, której nie lubiłam, ale nie było duchowości. Ja, to, ja w ogóle o tym nie myślałam. Tą duchowość dopiero właśnie teraz odkryłam w AA. E, program mi to pokazał. W ogóle, że... Religia to religia, duchowość to zupełnie coś innego. I tutaj muszę znowu powiedzieć słowa mojej sponsorki, które bardzo często sobie powtarzam. Wierzysz w Boga, czy wierzysz w Bogu? Ja moją siłę nazywam Bogiem, bo tak jest mi wygodnie. Ja wierzę mojej sile wyższej. Niekoniecznie muszę wierzyć w Boga. To jest ta różnica. Ale ja musiałam, żeby to przyjąć, żeby to zrozumieć, żeby to zaakceptować i poczuć, ja musiałam odrzucić stare przekonania. Musiałam przyjąć taką swoją nową koncepcję Boga, że jest to coś silniejszego ode mnie, co ma moc, co ma taką władzę, nie wiem, władzę nade mną, opiekuje się mną, kocha mnie, chce dla mnie dobrze. I nawet jeżeli ja mam problemy, to ja wiem, że w konsekwencji wszystko będzie dobrze. I ta siła wyższa daje mi siłę do tego, żeby ja przez to wszystko mogła przejść. To jest niesamowite, bo ja mam siłę do tego, żeby zmagać się z tym, co przynosi mi życie. A moja sponsorka mi powiedziała Dominika, weź pod uwagę to, że możesz nie być ze swoim mężem. On nie może być twoim Bogiem. Ty będziesz trzeźwa. I być może wasze życie będzie wyglądało inaczej i On nie będzie chciał z tobą być. A być może Ty nie będziesz chciała z nim być. I powiem Wam, że ja to zaakceptowałam. To był dla mnie szok, ale ja to zaakceptowałam. I generalnie, nawet dziś, dużo myślałam o akceptacji, o tym, że trudno jest zaakceptować coś, e, chciałoby się zrobić inaczej, ale jak ja tego nie akceptuję, to ja po prostu wszystko pogarszam. Ja jestem nerwowa, wywołuję konflikty, i jest coraz gorzej i tak naprawdę ja nie mam wyboru ja muszę to powierzyć mojej sile wyższej muszę to powierzyć Bogu żebym po prostu była szczęśliwa chciałabym tutaj się odnieść też do wielkiej księgi już sekundę przepraszam muszę znaleźć z chwilą, gdy przyznaliśmy, że jest możliwe istnienie twórczej inteligencji ducha wszechświata będącego podporą wszechrzeczy, zawładnęło nami nowe poczucie siły i kierunku. Warunkiem było postawienie innych prostych kroków. Odkryliśmy, że Bóg nie rzuca kłód pod nogi poszukującym Go. Uważamy, że królestwo ducha jest obszerne i wszechogarniające. Wierzymy, że jest on otwarte dla wszystkich ludzi. Nigdy nie wyklucza i nie zamyka się przed tymi, którzy szczerze szukają. I właśnie myślę, że dla mnie tym kluczem było to, że ja nie mając wyboru tak naprawdę, e, zwróciłam się do mojej siły, mojego Boga, jakkolwiek Go pojmuję i otrzymałam tą łaskę, że otworzyłam się na to wszystko. E, zaczęłam wykorzystywać te wszystkie narzędzia, które daje mi wspólnota, sponsorka i nie, doświadczenia innych alkoholików dało to mi właśnie poczucie siły, nowe poczucie siły i kierunku. I całkowicie zmieniło moim życie, moje życie. I jest jeszcze na stronie 50 coś, co również jest dla mnie istotne. Mamy więc... Mamy więc tu tysiące zwyczajnych mężczyzn i kobiet, którzy zgodnie oświadczają, że od momentu, gdy uwierzyli w siłę większą od, niż oni sami, przyjęli określoną postawę w, w stosunku do tej siły oraz zaczęli robić pewne proste rzeczy. W ich sposobie życia i myślenia zaszła rewolucyjna zmiana. W obliczu upadku i rozpaczy, w obliczu całkowitej porażki, ich ludzkich zasobów, poczuli przypływ nowej siły, spokoju, szczęścia i odkryli nowy kierunek. To jest obietnica i ta obietnica u mnie się spełniła. Ja teraz jestem tak naprawdę najlepszą wersją mnie. Nie szukam już ulgi, którą dawał mi alkohol, szybkiej ulgi, bo nie cierpię. Staram się każdego dnia robić te wszystkie proste rzeczy ściolę e... łóżko modlę się, czytam wielką księgę czasem medytuję staram się, myślę o tym, żeby robić to częściej, bo jest to dla mnie bardzo fajne, bo mnie to uspokaja bo mnie to nastawia fajnie na, na, na, na cały dzień planuję swój dzień e... ostatnio właśnie e... to co zasłyszałam e... zaczęłam spisywać to, co będę robić, i powierzam to, czy tak może być, czy wszystko mam zrobić, a może coś odpuścić, i pozwalam mojej sile wyższej kierować tym, i stosuję to wszystko, co jest w czytaniu porannym w ciągu dnia. Staram się zatrzymać, proszę, prosić o kierunek. Ja na początku mojego trzeźwienia Chodziłam do toalety, do sypialni i modliłam się i klękałam. Jeżeli e, czułam, że zaczynam szaleć, e, zaczynam być konfliktowa, e, ja, ja, ja szłam, klękałam i klęcząc mówiłam, Boże zabierz to ode mnie, pokaż mi prawdę. Robiłam tak dziesięć razy dziennie. E, potem już, już, już potrafiłam się zatrzymać. Teraz czasem bywa tak, że ponosi mnie. Bywam szalona. Nie mogę być na przykład zbyt długo sama. Jak jestem, nie wiem, pół godziny sama i nie skupiam się na czymś, to zaczynam myśleć o mojej przeszłości, zaczynam myśleć o mojej przyszłości, a to nie jest dobre. Moja siedmioletnia córka nawet wczoraj czy przedwczoraj mi powiedziała nie myśl o tym, co było, nie myśl o tym, co będzie, myśl o tym, co jest tu i teraz. To są moje słowa i cieszę się, że ona tak mówi i że, że to moje dziecko mi o tym przypomina. Nie mam już wpływu na przeszłość, nie chcę jej rozgrzebywać. Uporałam się z wieloma rzeczami w tym jakże prostym programie. Śmieję się prostym, bo on kosztował mnie bardzo dużo pracy i wiem, że jak działam, to działa. Jak nie działam, no to nie ma co działać. I co, no... No chyba tyle, nie wiem, co Wam mam jeszcze powiedzieć. Chyba to jest wszystko, co chciałam powiedzieć, bo tak naprawdę tak naprawdę wydaje mi się, że wszystko przekazałam. Możecie zadawać mi pytania, jeżeli coś pominęłam, o czymś nie powiedziałam, coś jest niewystarczające, to proszę pytajcie. Dziękuję bardzo.